Witam. Słuchajcie podcastu rilpolisz.pl Cześć, witajcie. Już niedługo święta. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu ze mną jest Ania. Hej, witam Was. I co, już niedługo święta. Za kilka dni trzeba będzie usiąść do stołu wigilijnego. Ale najpierw trzeba mieć choinkę. Właśnie, choinka. Co to jest choinka? Drzewko, drzewko, świerk, jodła. Czyli drzewko iglaste, tak, takie, które nie ma liści, ale za to ma igły. I co z tym drzewkiem ale będziemy robić? Zwykłe drzewko to jeszcze nie jest choinka. Musi być ubrane. Choinka musi być ubrana, musi mieć bombki. Łańcuchy. No i jakieś lampki. światełka, lampki. Ale na samym czubku ważna rzecz. Gwiazda albo czubek specjalny. Specjalny czubek albo gwiazda, oczywiście. Choinki jeszcze nie mamy. Kupimy kiedy? W sobotę. Kiedy? W sobotę pojedziemy na bazar i wybierzemy jakąś ładną choinkę. Choinka musi być, bo Mikołaj właśnie przynosi prezenty. Pod choinkę. Oczywiście, bez choinki nie ma świąty. Co jeszcze jest ważne? kolendy No kolendy Niektórzy potrafią śpiewać. Ale... ale niektórzy słuchają w radiu albo no, właśnie spłyty Co to są kolendy Specjalne piosenki świąteczne. Pieśni religijne o tematyce narodzin Jezusa Chrystusa. Tak. Kolędy. No i co jeszcze ważne jest? Opłatek. Musimy opłatek, mieć tak. opłatek Czy już mamy opłatek? Nie, opłatka jeszcze nie mamy Możemy go kupić w kościele To jest takie białe ciasto Z mąki i wody Bardzo cienkie Które wyrabia Produkuje kościół Natomiast jak ktoś nie ma To może zastąpić Opłatek Zwykłym chlebem Ale do czego jest potrzebny opłatek? Opłatkiem łamie się rodzina i składa sobie życzenia. Łamie się, tak? Czyli każdy odłamuje kawałek opłatka i dzieli się tym opłatkiem z innym. A opłatek leży na białym obrusie, tak? Tak, <głos> <głos> biały obrus. Ale pod obrusem co musi Co uciec? ciekawego jest w Polsce pod białym obrusem? Pod obrusem jest sianko. Tak, to jest ciekawa rzecz. Po prostu sucha trawa z, zebrana w czasie roku. Ale co symbolizuje ta trawa? Na tej trawie leżał mały Jezusek. Dlatego jest, jest tak, ta trawa. sianko, sianko ze stajemcy. Przecież Jezus urodził się w stajence, w żłobku betlejemskim. I tam na pewno było sianko. Dlatego my zawsze... Na Wigilię mamy pod obrusem sianko, żeby przypomnieć sobie te czasy. A co na stole wigilijnym? O, dużo, dużo, dużo jedzenia. I bardzo, bardzo, bardzo dobre, ale również bardzo, bardzo specjalne. To są potrawy, których nigdy się prawie nie je w ciągu roku. Właśnie. A są to potrawy głównie z ryb, grzybów, kapusty groch z grochu mak mak nie ma mięsa na Wigilię nie jemy mięsa i mogą być śledzie w oleju karp smażony karp w galarecie śledź w śmietanie z jabłkiem i cebulką pierogi barszcz, jakieś kapusta z grochem i z grzybami co jest pierogi kapustą i z grzybami ciasta makowiec, makowiec. <śmiech> mm, wszyscy lubią makowiec mm. ale musi być tych potraw 12, tak mówi tradycja oraz na stole wigilijnym musi być o jedno nakrycie więcej dla zbłąkanego niespodziewanego Będrowca. gościa tak jakie jeszcze tradycje po Wigilii wszyscy czekają, a szczególnie dzieci. Czekaj, czekaj, powiedzmy po kolei. Jak się zaczyna Wigilia? Od nas... składania sobie życzeń. Właśnie, na początku dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. A co jest później? Jedzenie. Później jest siedzenie i jedzenie, no i śpiewanie kolęd przy stole. Akurat u nas, pomiędzy rybami, kapustą i wytrawnymi potrawami z Wigilii, a ciastem najczęściej następuje, najczęściej przychodzi Mikołaj. Mikołaj i wtedy następuje rozpakowywanie i rozdawanie prezentów tak, później jest deser, no a po kolacji wigilijnej chodzi się do kościoła na pasterkę, tak się nazywa msza o północy z 24 grudnia na 25. Tak, to specjalna msza, która jest tylko raz w roku, nazywa się Pasterka. I jest bardzo fajnie, jeżeli towarzyszy temu śnieg i mróz, ale w Polsce, tak jak w tym roku, pogoda raczej ciepła i chyba będą święta bez śniegu. Tak, może nie być śniegu w tym roku, bo teraz jest zupełnie czarno i nie ma śniegu, jest w zasadzie jest jesień. Jest jesień, deszcz popaduje. No zobaczymy, jak to będzie jeszcze kilka dni, więc Liczymy wszystko może śnieg. się wydarzyć. No tak, a co po pasterce? Po, po pasterce już pierwszy dzień świąt. Można zaczynać jeść mięso. Znowu jemy, <głos> ale tym razem mięso. Tak. uroczyste śniadanie nie tak uroczyste jak na Wielkanoc ale uroczyste a później uroczysty potem obiad potem uroczysty świąteczny obiad bo idzie znowu deser no tak na kolację już chyba nikt nie ma miejsca w brzuchu i nie wiem czy ktoś spacery. je święta kolację trzeba i chodzić na spacery jak się ma czas do rodziny jechać trzeba odwiedzać, odwiedzać, się. odwiedzać się chodzić w goście no tak, czyli co? Trzeba będzie zacząć... Dużo przygotowań. Dużo jest, przygotowań. Wszystko ugotować, upiec. 12 potraw przygotować na stół. No i pójść kupić choinkę. No a jeszcze przygotować potrawy też na święta. Pieczenie, bigos już wtedy z mięsem. Bigos? A co to jest bigos? No, bigos to jest trudna rzecz do <laughs> wytłumaczenia. Bigos... To jest kapusta ukiszona, która jest usmażona i uduszona z różnymi gatunkami mięsa, z kiełbasą, z grzybkami, ze śliwką suszoną. Bardzo dobra rzecz, a też zawsze koło świąt. Wystawuję. Bigos trzeba gotować wiele, wiele godzin, a najlepszy jest dopiero po kilku dniach. Drugi albo trzeci dzień. Kilka razy odgrzewany jest najlepszy. Musi być w lodówce albo na balkonie, na dworzu, kiedy jest mróz. Bigos może zamarznąć, a później trzeba go odgrzać bardzo dobrze i kilka razy odgrzewany jest najlepszy. Tak. W tym roku też będziemy mieli bigos? Tak. Planuję zrobić bigos. <śmiech> ja już się cieszę, bo ja bardzo lubię bigos. Nie wiem, czy kiedyś jedliście bigos, ale jeżeli będziecie... Bo jego nie jedli. No, na pewno, ale jeśli będziecie w Polsce, to koniecznie spróbujcie bigos. Jak to smakuje, bo chyba nigdzie na świecie nie ma takiej potrawy. A jeszcze inne są przecież przygotowania do świąt. A jakie Trzeba, tu? oprócz ubrania choinki, trzeba jeszcze zrobić tak zwane generalne porządki. No tak, sprzątanie przed Wszystko świętami. Wszystko wyczyścić wyszorować. Okna. No, umyć okna, jak jest zimno, to nie, ale trzeba sprzątnąć dokładniej niż zwykle się to robi. No, pewnie. Przychodzą goście, więc dobrze by było, żeby w domu było lśniąco i pachnąco. Tak. A bardzo w domu y, się unoszą bardzo y, ciekawe zapachy, jak się przygotowuje potrawy świąteczne. Nigdy y, w ciągu roku takie się w mieszkaniu, w domu nie pojawiają tylko z okazji świąt ponieważ się robi bardzo dużo rzeczy od samego rana do wieczora i się przeplatają zapachy grzybów suszonych śliwek do kompotu suszonego słodyczy zapach sera, bigosu maku, bigosu no, pieczonych ja mięs i taki zapach się zawsze pamięta potem z, z dzieciństwa przez całe życie tak, zapach świąt To się właśnie nazywa zapach świąt Pierniki się kojarzą z zapachem świąt Ale ja nie lubię pierników, już mówiłam No i jeszcze pachnie choinka Tak Choinka pachnie bardzo ładnie Pachnie lasem Musimy wybrać się po choinkę Także kończymy na dzisiaj Dzisiejszy podcast I wsiadamy do samochodu Jedziemy na bazarek kupić choinkę Choinka na dach do samochodu i z powrotem do domu. No ale nie będzie jeszcze ubierana, bo u nas zawsze się ubiera choinka dopiero jeden dzień przed Wigilią albo rano w Wigilii. No właśnie. Dawniej choinkę woziło się na sankach jak był śnieg, a teraz wozi się samochodem. Czasy się zmieniają. Coraz większe udoskonalenia. Okay. Niektórzy mają sztuczne choinki nawet. Od tych, o, do doskonale, ja nie lubię sztucznych, sztucznych. choinek. nie lubię choinek sztucznych. Mamy choinkę prawdziwą. Co prawda musi stać na podwyższeniu, żeby jej pies nie zjadł. Choinka musi stać przynajmniej do Święta Trzech Króli. Czyli do 6 stycznia. Tak. Ale niektórzy trzymają choinkę jeszcze dużo, dużo, dużo dłużej. Chociaż z reguły już jest dosyć sucha po pewnym czasie. I opadają z niej igły. Dlatego my aż tak długo nie trzymamy choinki. Dobrze, w takim razie pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i życzymy wszystkim wesołych świąt. Spokojnych, zdrowych, wesołych świąt. Do usłyszenia, cześć, pa pa. Pa, pa. pa. To był podcast Real Polish. O więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.